Konstanty Ildefons Gałczyński Wierszyk o wronach W powietrzu roziskrzonym siedzą na drzewie wrony Trzymają je gałęzi grube Śnieg właśnie zaczął padać Wronom się nie chce latać Śnieżek wrony zasnuwa Tuż pole skrętą rzeczką W dali widać miasteczko Uprzemysłowione a wrony, jak to wrony, patrzą okiem szalonym Wrona na wronę. Gdyby je zmienić w nuty, Dźwięczałyby do puty, Dopóki strun choć czworo, A tak na wronią chwałę, Choćby czarne, zdrętwiałe In salcura Nocne niebo już kwitnie, Wszystko świeci błękitnie, Noc, wiatr, wronie ogony. Zaśnij strumieniu wąski Dobrej nocy gałązki Dobranoc wrony I dzień dobry Z tej strony Waldek Graban, który wie Co akurat autor miał na myśli To był wierszyk O wronach Pana Ildefonsa Gałczyńskiego i co się rzuca w oczy? Przede wszystkim w powietrzu roziskrzonym. To ja myślę, że to chodziło o to, że to było nad morzem, bo dużo jodu. Siedzą na drzewie wrony. Wrony to mi się od razu kojarzą z Polakami. Takie, takie to to, takie to, to wrony takie. Trzymają je gałęzie grube. Trzymają je gałęzie grube. Tak, to są Polacy, bo. No nawet nie chcą się same trzymać Tylko te gałęzie je trzymają To leniwe to to wszystko Śnieg właśnie zaczął padać To w Polsce, tak Wronom się nie chce latać Jestem przekonany, że to o Polakach wiesz. Śnieżek wrony zasnuwa I siedzą takie bezradne Tuż pole Skrętą rzeczką W dali widać miasteczko Uprzemysłowione Dobra, zaczął padać śnieg. A gdzie są wrony, kiedy zaczyna padać śnieg? Do ciepłych krajów wylatują. To dlaczego siedzą na drzewie? No bo to Polacy i ich nie stać. Zwyczajnie ich nie stać. Żeby wylecieć w ciepłe kraje. Tak z ciekawości sobie wpisałem coś o wronach na Wikipedii. Wrona siwa. Gatunek średniego ptaka. I to zdanie ma co najmniej dwa znaczenia. No, o ile z tym pierwszym się nie utożsamiam, to z tym drugim jak najbardziej. No to taka miernota, to to średnie, to z rodziny krukowatych. Zasadniczo wędrowny. Choć duża część osobników jest już osiadła. I siedzą na tych kanapach przed telewizorem. Zwłaszcza populacje miejskie. To jest zdecydowanie o Polakach utwór. Co tam było dalej? A wrony, jak to wrony, patrzą okiem szalonym, co by tu gdzie? Wrona na wronę. Jeżeli patrzą po sobie, nie mogą się zdecydować. Gdyby je zmienić w nuty, dźwięczałyby do dopóki strun choć czworo. Albo bo czwarta RP. To nie jest głupie, to jest ponadczasowy wiersz. A tak na bronią chwałę. No zgadza się. Siedzą czarne, zdrętwiałe. Zdrętwiałe. Byle się nieba by pracować. I tak zapada noc. Bo nocne niebo już kwitnie. Wszystko świeci błękitnie. Noc wiatr Wronie ogony. Polacy. no a na koniec jeszcze powiem że w związku z tym co dzieje się od jakichś 4 miesięcy w związku z audycją na enklawie audycja będzie się zmieniać nie może być tak jak jest bo nie ma sensu dalej prowadzić czegoś jeżeli jest tak jak jest i na koniec czekam na komentarze i na sugestie. I na propozycje. No. I do usłyszenia za tydzień.